Radio afera, rokowo i alternatywnie. Mamy godzinę 16, a więc czas na studencki patrol. Studencki patrol na 98 i 6. Tak, studencki patrol, także będzie dużo niosów, dużo dobrej muzyki. A to wszystko z pomocą. Marceliny Mikołajczak za kabiną realizatorską, po stronie mikrofonu Julia Grela. I co dzisiaj jeszcze w rozkładzie jazdy? Będą dwie bardzo ciekawe rozmowy. Pierwsza o 16.10 z kategorii historii sztuki. od o rzeźbie, od antyku do współczesności. Jak je rozumieć i czuć. Rozmowa z profesorem, doktorem habilitowanym Maciejem Kurakiem, rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. I o 17.10 współczesna okulistyka, profilaktyka, leczenie i wyzwania związane ze zdrowiem Oczu. To będzie rozmowa z doktor nauk medycznych Zuzanną Niedzielą-Szwerc z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zostańcie z nami. studencki patrol to nie mogłoby się odbyć bez konkursu. Dzisiaj do wygrania jest wejściówka pojedyncza na koncert Questmaster w poniedziałek, 27 kwietnia tego roku oczywiście w miejscu, które nazywa się Podminogą. Żeby wziąć udział w konkursie należy wysłać sms na numer 7148, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie. Jakie to pytanie możecie zapytać? Nomen omen. Cóż, nie wiem czy śledzicie kalendarz nietypowych Świąt, ale jak sobie dzisiaj sprawdziłam, mamy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Także w naszym konkursie pytamy Was dzisiaj o to, jakie ciekawe pozycje ostatnio mieliście okazję przeczytać. Wysyłajcie SMS-y, gramy do 18.00. Autopromocja. Dziś, gdzie jestem? Sabotaż kulturalny: kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, osiemnasta. Niedzielę, 17. <grybujesz> Sabotaż i wiesz. Time to wake up. W czwartek od północy przemówi do Was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu.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 Zgodnie z zapowiedzią, mamy dzisiaj rozmowę o rzeźbie od antyku do współczesności. Jak je rozumieć, jak je czuć. I tutaj moim i waszym gościem jest profesor, doktor habilitowany Maciej Kurak, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie profesorze, takie pytanie na wstępie. Jak to się stało, że nasze emocje i jakieś popędy zaczęliśmy przekuwać z tej emocji bardzo pierwotnej w taką stałą formę, którą można określić już jako pierwsze rzeźby, jak typu Wenus z Willendorfu? Kwestia dotyczyła przede wszystkim kilku czynników. Pierwszy to taki zasadniczy, to było upamiętnienie czegoś i utrwalenia, czyli zostawienia coś, żeby można było przekazać potomnym, tak można to określić. A druga kwestia to jest oczywiście związana z samą formą poszukiwania, czym to jest. Samo rzeźbienie, czy też tworzenie formy, związane jest też z pewnym procesem poszukiwania, czyli procesem takim, który ma nam pomóc w zrozumieniu, czym jest idealna forma, czy czym jest forma, do której powinniśmy dążyć. To jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie, bo nie wiem, czy się pan zgodzi, czy to jest prawdziwa sprawa, ale z tego, co rozumiem, wszystkie te rzeźby miały też reprezentować ideał piękna w tamtych czasach. I tak Wenus z Willendorfu pokazuje tą obfitość, ale już jakiś czas później Wenus z Milo ma zupełnie inne proporcje i zupełnie inną sylwetkę przedstawia. Tak, bo to się łączy bezpośrednio oczywiście z pewnymi czynnikami kulturowymi, czyli z naszym wyobrażeniem i sposobem funkcjonowania. Należy sobie też uświadomić jedną kwestię podstawową związaną z tym, że cały ten proces związany był wówczas z funkcjonu funkcjonującym matriarchatem, więc zupełnie inny sposób organizowania i myślenia o pewnych formach dotyczących doskonałości czy dotyczących tych elementów, które związane są bezpośrednio z sposobem wartościowania, nie? co jest istotne, właśnie pewna obfitość, pewne kwestie możliwości dawania życia i te czynniki jak gdyby odgrywały dosyć istotną rolę. Mm -hmm. to tak sobie jeszcze myślę o takim micie Pigmaliona, czyli jak też przejdziemy od takiego zwykłego symbolu, zwykłego, niezwykłego, symbolu, który ma przedstawiać właśnie coś pierwotnego, już do czegoś, co ma przedstawiać formę żywą, formę pozostającą w ruchu. I to widzimy już w różnych rzeźbach powstających w kolejnych okresach historycznych, gdzie pojawia się kontrapost, czy inne pozy charakterystyczne dla tego okresu. Więc jak to w ogóle się stało, że przeszliśmy od formy tak stałej do formy, która przedstawia ruch to odczyło się też oczywiście z pewnymi kwestiami dotyczącymi jak gdyby też związane jak gdyby sposobem myślenia o kulturze, która miała też dotykać codzienności, miała też dotykać, bardziej nas odzwierciedlać, więc jakbyśmy tak poszukali w różnych sposobach działania artystycznego tych prehistorycznych, no to znajdziemy elementy, które bezpośrednio dotyczą kwestii właśnie tej codzienności, tego, że chcemy zanotować, zarówno jeśli chodzi o malarstwo lasko jak i właśnie te pierwsze formy rzeźbiarskie, gdzie znajdujemy już elementy właśnie związane z przekazem, jak gdyby, ruchu, w jaki sposób się poruszamy, no bo wiadomo, że to zatrzymanie, które gdzieś tam można zaobserwować w samej rzeźbie, jest takim elementem dosyć sztucznym, a oddaje, jak gdyby, nie do końca sytuację właśnie taką życiową, gdzie mamy cały czas właściwie pewne rzeczy w procesie. Świat dookoła nas cały czas ulega zmianie. No właśnie, jak w tej ciągłej dynamice zmiany i tym jak różne już były okresy, jak różnie pojmowano różne rzeczy, patrzeć na rzeźby z tak wielu wieków przed nami, czy interpretować je w kontekście historycznym, czy takie współczesne patrzenie przez pryzmat nas samych też by się zgadzało i było odpowiednie? Tak, to jest niesamowite, ponieważ jeśli sięgamy właśnie do tych wartości historycznych, bardzo odległych, no to jednym z takich czynników podstawowych to było to, że było tworzenie jak gdyby ideału pewnego, tak? czyli mamy tą rzeźbę antyczną, która dąży do przedstawienia jak najbardziej postaci takiej, która właściwie nie istnieje. Tutaj między innymi Władysław Tatarkiewicz zwraca uwagę, taki klasyk akademicki, zwraca uwagę, że Właściwie te osoby to są sklejką z fragmentów najbardziej doskonałych. Tak? Czyli mamy pewne części ciała, które od jednej osoby pochodzą, mówiąc proste, a inne od innej. Niemniej to buduje pewne takie wyobrażenie właśnie pewnej doskonałości, do której powinniśmy zmierzać. To jest oczywiście cały czas pytanie nasze dotyczące kwestii, po co robimy w ogóle tą rzeźbę, dlaczego uprawiamy pewnym rodzaju sztukę właśnie w kontekście, jak gdyby, tworzenia kultury, w której funkcjonujemy, bo to jest też ten proces, tak? czyli ta rzeźba, czy też ta forma, którą kształtujemy ma być też obrazem naszej kultury, ale też ją kształcić, tak? czyli pokazywać pewne te rzeczy, czym umożliwiać do zaistnienia tych form, które bezpośrednio moglibyśmy przedłożyć, miałyby kształtować tą kulturę, czyli być tak zwane kulturotwórcze. Czyli uczestniczyć tak najbardziej, jakby można było to uogólnić w procesie uspołecznienia. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo mamy ten kontekst mm, dzieła artystycznego, które jest taką formą kapsuły czasu, zamyka w pewnym sensie, zwłaszcza rzeźba, w takim trwałym zamrożeniu pewną wizję idealnego ciała, pewnych ideałów, które w ogóle nam przeświecały i tą myśl o ludzkim ciele, a jednocześnie pozostaje to w ciągłej ewolucji tego, na jak na to patrzymy, bo kontekst kulturowy i historyczny nam się zmienia. I zastanawiam się, czy rzeźba funkcjonuje jako dopełnienie innych dziedzin sztuki, które chcą osiągnąć coś podobnego? Czy jest w pewnym sensie wyjątkowa i jakoś odrębna od tych innych dziedzin, jak malarstwo chociażby? Ona dotyczy oczywiście, posiada elementy, by można było dzisiaj powiedzieć takim dosyć, bym powiedział, modnym określeniem haptycznym. One są związane bardziej z dotykiem, one są związane z taką materialnością, która jest istotna i która pozwala nam na to, że pewne rzeczy możemy zobaczyć z różnych stron. Tak? Tą rzeźbę się obchodzi, on się ogląda, można ją obejrzeć z, no, z każdej właściwie strony i można zobaczyć zupełnie pewne tajniki, które chowa oglądający wyglądając ją z, z właśnie z, z, z przeciwległej e, sytuacji, w której funkcjonujemy, obchodząc ją. Więc te elementy na pewno są dosyć istotne, wyróżnikiem, jeśli chodzi o samą funkcjonowanie rzeźby. Ona jest blisko właśnie pewnych elementom też związanych z aranżacją przestrzeni. Ona jest bliska też pewnym tym elementom, które dzisiaj funkcjonują, jeśli chodzi o VR i, i tworzenie sztucznych jak gdyby pewnych przestrzeni i możliwości do tego, żeby bardziej poczuć tą daną rzeźbę żeby można było w niej uczestniczyć, żeby właśnie też zapisać ten czas, który związany jest właśnie z samym, najgłębiej, no biorąc właśnie obejściem rzeźby. Fascynujące. Zastanawiam się w takim razie, jak, przeszli, jak teraz obecna myśl we współczesności wygląda w temacie rzeźby. Jeżeli wolno mi tak wtrącić trochę prywaty, to pan też ma udział oczywiście w... W całym tym procesie, chociażby przywołując pracę Neseser na poznańskim lotnisku, zastanawiam się, jak ta myśl i podejście do rzeźby ewoluowało, jak teraz się na to patrzy, na taki proces twórczy, kreatywny, jakie jest miejsce rzeźby we współczesności i współczesnym dyskursie kulturowym. Można ogólnie rzecz biorąc zwrócić uwagę na kilka czynników, jeden z takich podstawowych, który gdzieś tam nastąpiło, to jest też kwestia gdyby nieraz pozbywania się tego piedestału, czyli tego wyróżnika, który ma nas utwierdzić w tym, że nie mamy do czynienia z jakimś kopią, tylko z dziełem niezależnym. Dzisiaj współcześnie dość często zauważamy sytuację, że te rzeźby nieraz współ istnieją normalnie w życiu, czy są elementem dopełniającym przestrzeni w której jesteśmy, czy też y, mają zwracać na coś uwagę i przez to jak gdyby też współuczestniczyć właśnie w, w, w tym naszym środowisku codziennym, e, w którym egzystujemy i mają zwracać uwagę na pewne elementy naszej właśnie kultury, naszego sposobu zachowania społecznego. Mm -hmm. A jak wygląda taka... Percepcja dla laika. Czy to powinno być bardziej o czuciu pewnych tego, jak odbieramy tą sztukę, czy bardziej o takiej analizie i jak do tego w ogóle podejść, jak to też zrównoważyć? Wydaje mi się, że tu jest kwestia ta, która dość często jest w sztuce i ona jest moim zdaniem niesamowita właśnie, związana z tą formą wypowiedzi, z tą formą przekazu, a mianowicie sztuka w ogóle jest otwarta na pewne różne sposoby interpretacji. Za pomocą sztuki próbuje się pokazać złożoność tego świata, czyli jak pewne idee, pewne kwestie dotyczące naszego sposobu wartościowania, naszego sposobu funkcjonowania przeplatają się z z emocjami, przeprotają się z tym dniem codziennym, to dlatego w literaturze możemy znaleźć niesamowite historie, które nas bardzo dotyczą, dotyczą i których możemy się, że tak powiem, poczuć razem z bohaterem w takiej samej sytuacji. I Tak samo jest ze sztuką plastyczną, gdzie mamy ewidentnie możliwość zwracania uwagi na pewne rzeczy i właśnie ta otwartość w tej sztuce jest tym elementem zaproszenia, który pozwala na to, żeby z jednej strony być, poczuć pewne elementy, elementy współczesności, pewnych elementy zagadnień, które sztuka dotyka, ale z drugiej strony też znaleźć coś dla siebie i e, e, umieć jak gdyby to wykorzystać, bo to jest też ważne, żeby nie blokować się, żeby nie mieć sytuacji takiej, że jak mamy do czynienia z działaniem artystycznym, no to włącza nam się blokada, bo stwierdzamy, że e, po tym całym darze oświeceniowym, kiedy mamy ekspertów od każdej dziedziny, no to też są eksperci od sztuki, więc ja na, najlepiej bym, nie będę wchodził na to pole, bo nie do końca się orientuje. Nie, działanie artystyczne jest też po to, żeby właśnie zaprosić różne osoby do tego, żeby współuczestniczyły w tworzeniu tego dzieła, Nawet tak można powiedzieć, czyli żeby ewidentnie wplatały w te swoje emocje i sposoby spostrzegania odbioru tej realizacji, do której do, do, do którą mają do czynienia. Czy w takim razie można by też tak twierdzić, że obecnie proces twórczy bardziej uwzględnia codziennego człowieka i jego problemy w porównaniu do rzeźb, które przedstawiały ten ideał cielesny, postacie biblijne, mityczne? Czy teraz jest to bliżej zwykłego człowieka? W pewnym sensie tak i nie. Tak? To znaczy się, to zawsze tak było. Bo to mhm. zawsze dotyczyło sytuacji takiej, że ta szkła, ta sztuka miała w jakikolwiek sposób pomagać. No to chociażby weźmiemy z kwestii związanych bezpośrednio z średniowieczem i tworzeniem w kościołach e, fresków, czy też wstawianie tam właśnie rzeźb, po to, żeby pewne rzeczy przybliżyć. Tak? To ona miała pełnić rolę taką wychowawczą, czyli pozwalać też tym osobom, które mają problemy, nie wiem, z czytaniem, z, poznawać historię wówczas przede wszystkim oczywiście związanych z religią, czyli z Biblią. Ech, ona może pełnić różną funkcję przybliżania, może nam też otwierać. To jest chyba najbardziej fascynujące, co mnie najbardziej osobiście fascynuje. Mhm. To jest kwestia taka, że ona pozwala na to, żeby zaistnieć takiemu modelowi widzenia świata, czyli takiemu, takie tworzyć przestrzenie, background jakiś, który pozwala, żebyśmy mogli e, właśnie bardziej e, w tym świecie współuczestniczyć i bardziej się wpisywać w niego, bo stwierdzam, ach, to jest ten sposób wyrażenia pewnej myśli genialnie. Nie? Też to czuję, że fajnym, czy też dobrym sposobem rozumienia dzisiejszego społeczeństwa będzie uwzględnienie tych aspektów. Tak, to jest fascynujące i jedno z najpiękniejszych chyba odczuć, kiedy możemy znaleźć się w którymś dziele, odnaleźć te same emocje, ten sam wyraz i czuć taką bliskość z czymś, co teoretycznie bezpośrednio nas nie dotyka, a jednak bardzo z nami rezonuje. I takie znalezienie się w kimś innym, w tym drugim pozwala też przyjąć taki kres własnej samotności i czuć, że nie jest się z tym samym, że nasze różne doświadczenia nie są czymś wyjątkowym, ale nie w tym smutnym sensie, tylko w tym bardzo pokrzepiającym, że właśnie jako człowieczeństwo, jako człowiek mogę istnieć na równych zasadach z każdym innym. Przeżywamy te same emocje, dotykamy tych samych rzeczy, więc i sztuka porusza nas być może w podobny sposób. I tutaj... Tak, to... Ewidentnie ten aspekt, o którym Pani wspominała, dotyczący jak gdyby elementów emocjonalnych jak najbardziej, ale też i te elementy społeczne, te, które stają się istotne. Tak? Kiedy mm -hmm. jesteśmy w stanie spoglądać na nie i mówimy, o, to jest super wyrażone i właściwie podpisuję się pod tym, mogę to później używać, mogę w ten sposób definiować pewne rzeczy. To jest też pole, na którym ewidentnie dość sporą rzecz odgrywa właśnie sztuka. Mhm, wspaniale. Tutaj niestety ze względu na ramy czasowe musimy postawić kropkę. Także moim i waszym gościem był profesor dr habilitowany Maciej Kurak, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo miło.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 może znaleźć mnie może znaleźć mnie znaleźć może znaleźć mnie może znaleźć mnie, może znaleźć mnie może znaleźć mnie możesz, znaleźć mnie. możesz, znaleźć mnie, możesz, znaleźć mnie. możesz. Pudenski Patrol na dziewięćdziesiąt i sześć. Nie wiem, na ile jesteście zainteresowani naszym starym kontynentem, ale i tak mam wam do zaproponowania dawkę wiedzy o nim. Także zapraszam na audycję Zrozumieć Europę. Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością. Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz hasło kształtowanie prawa Unii? Wielkie projekty, takie jak wspólna polityka rolna, czy Europejski Zielony Ład? A może budżet unijny? Prawda jest taka, że większość przepisów unijnych najbardziej wpływa na życie codzienne mieszkańców miast i regionów Unii. A na straży ich interesów stoi właśnie Europejski Komitet Regionów. Europejski Komitet Regionów to jeden z organów doradczych instytucji Unii Europejskiej. Umożliwia on obywatelom udział w procesach decyzyjnych. Członkowie Komitetu analizują potrzeby i wymagania regionów oraz dostosowują przepisy Unii do realiów lokalnych. Na przykład Komitet Regionów opublikował we współpracy z Komisją Europejską wytyczne dla władz lokalnych i regionalnych dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski muszą konsultować z Komitetem przepisy, które dotyczą samorządów lokalnych i regionalnych. Jeżeli wymagana konsultacja nie zostanie przeprowadzona, Komitet może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby bronić swoich uprawnień. Komitet może również przedstawić swoją opinię na dowolny temat, jeśli uzna, że jakieś działanie zagraża interesom lokalnym lub regionalnym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Trybunale Sprawiedliwości i jego pracach, wysłuchaj podcastu z serii Wyjaśniamy Unijny Żargon pod tytułem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komitet regionów ustanowiono w 1992 roku traktatem z Maastricht. Zgodnie z tym traktatem jest to organ, który reprezentuje polityków z różnych regionów Unii i stanowi pomost między mieszkańcami Unii, a jej instytucjami. Pierwsza sesja komitetu odbyła się w Brukseli w 1994 roku. Na początku jego członków wybierały państwa Unii, a ich kadencja trwała 4 lata. Struktura komitetu ukształtowała się ostatecznie po przyjęciu traktatu nicejskiego. Zgodnie z tym traktatem członkowie komitetu zasiadają w nim przez 5 lat oraz muszą być członkami samorządów regionalnych lub lokalnych. Komitet regionów liczy 329 członków, którzy zbierają się na sesjach plenarnych. Reprezentują oni ponad 92 tysiące gmin i 240 regionów z całej Unii. Państwa Unii są reprezentowane w Komitecie Regionów proporcjonalnie do liczby ludności, podobnie jak ma to miejsce w Parlamencie Europejskim. Oznacza to, że krajom o podobnej wielkości przysługuje taka sama liczba miejsc w Komitecie. Na przykład Niemcy, Francja i Włochy mają najwięcej przedstawicieli, po 24. Z drugiej strony Malta, najmniejszy kraj Unii Europejskiej, ma tylko pięciu przedstawicieli, a Cypr i Luksemburg mają ich po sześciu. Dzięki temu większe kraje nie mają dominującej pozycji, chociaż wielkość populacji jest nadal brana pod uwagę. Tak jak w parlamencie europejskim, członkowie Komitetu Regionów są podzieleni na grupy polityczne. Członkowie Komitetu wybierają swojego przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego. Ich kadencje trwają dwa i pół roku. We współpracy z komisjami Komitetu Regionów opracowują oni opinie, sprawozdania i rezolucje. Potem Komitet głosuje nad nimi na posiedzeniu plenarnym. W komitecie nie chodzi jednak tylko o politykę. Aktywizuje on też obywateli na szczeblu regionalnym, lokalnym i indywidualnym. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci, naukowcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mogą brać udział w ankietach, konsultacjach i różnych wydarzeniach. Jednym z takich wydarzeń jest Europejski Tydzień Regionów i Miast – Odbywa się co roku w październiku w Brukseli i trwa cztery dni. Uczestniczą w nim politycy, eksperci, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie. Ponad tysiąc prelegentów dyskutuje wówczas o polityce lokalnej i regionalnej w Unii Europejskiej. Komitet organizuje również konkurs o Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości. Mogą w nim brać udział wszystkie regiony posiadające uprawnienia polityczne. W ten sposób Unia nagradza regiony i miasta za ich działania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za dany rok. W 2025 roku wyróżnienie to przyznano hiszpańskiej Galicji, chorwackiej Żupanii Krapińsko-Zagorskiej oraz polskiemu Mazowszu. Ponadto Europejski Komitet Regionów zachęca młodych polityków do angażowania się w jego pracę. Oferuje im też dostosowane do potrzeb szkolenia. Komitet zaprasza młodych działaczy na sesje plenarne i wydarzenia takie jak Europejski Szczyt Regionów i Miast. Mogą oni podczas niego spotkać się z burmistrzami, przywódcami regionalnymi i posłami do Parlamentu Europejskiego. Europejski Komitet Regionów jest pomostem między instytucjami Unii a obywatelami. Wzmacnia głos władz lokalnych i regionalnych, które są w bliskim kontakcie ze społecznościami lokalnymi. Bruksela i Strasburg mogą wydawać się nam odległe, ale Komitet Regionów robi co w jego mocy, aby nam je przybliżyć. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. I've named this one. Post Office. Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.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 Wezwa do wszystkich moli książkowych, ręce na podkład i słuchajcie. Czas na przypomnienie o naszym konkursie, gdzie do wygrania jest jedna wejściówka pojedyncza na koncert Quest Master w poniedziałek, 27 kwietnia w klubie Pod Minogą. Żeby wziąć udział, należy wysłać sms na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, które brzmi, jakie ciekawe pozycje ostatnio mieliście okazję przeczytać na wasze... Odpowiedzi czekamy do godziny 18.00. Jeszcze przypominam, że koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. że my dzisiaj mamy okazję, żeby się ukulturalnieć. Najpierw było o rzeźbach, w konkursie o książkach. To może teraz przejdźmy sobie ze starego kontynentu, jak w audycji niedawno, na kontynent azjatycki. Bo dzisiaj o godzinie 18:00 mamy Dzień Kultury Koreańskiej na Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Będzie to niezła gratka, bo w ramach tego wydarzenia na scenie zaprezentują się zespoły działające w ramach kierunku filologii koreańskiej. W programie m.in. występ grupy Samul Nori wykonującej tradycyjną muzykę perkusyjną. Będą także pokazy tańca tradycyjnego z wykorzystaniem wachlarzy i małych bębenków, a także spektakl przygotowany przez sekcję teatralną. Niezła gratka i mimo, że to się zaczyna o 18, to mam nadzieję, że zostaniecie z nami na antenie do samego końca. Mamy się kurczowo tej kultury dzisiaj. Także jeżeli chodzi o inne wydarzenie, na których możecie się jeszcze dzisiaj nawet pojawić, to dzisiaj rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Dyregentów Huralnych. Konkurs ten trwa do 25 kwietnia. I dzisiaj, gdybyście chcieli jeszcze odwiedzić Uniwersytet Muzyczny, to jeszcze załapiecie się na przesłuchania konkursowe, które trwają do 21.30, a potem odbędzie się jeszcze mm, przegląd czy koncert chóru ogólnouczelnianego Akademii Muzycznej w Poznaniu. E, po tym ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu, bo tak jak mówiłam, dzisiaj się on zaczął, potrwa jeszcze te kolejne dwa dni. I jeżeli chcecie dowiedzieć się, co czeka na Was jutro czy pojutrze, to możecie zerknąć na stronę Uniwersytetu Muzycznego w Poznaniu. Działam. Przez okno padał śnieg A poczułam chłód gdzieś w środku Podobno ktoś obok ciebie leży Ktoś trzyma cię za rękę Gdy się śmiejesz podobno Czas wyleczy wszystkie rany A mój się zatrzymał na Dzień boli jak milczymy, słyszałam cichej nocy głośny ryk. Jak to wszystko w twarz ci wykrzyczałam, podobno u ciebie już nie pada, tak mówiłeś pod koniec listopada. Ewie obok mnie. że ja mam dzisiaj dla Was propozycji na plany wieczorne? No naprawdę, bo nie wiem, jaki jest Wasz stosunek do sztucznej inteligencji, ale dzisiaj od godziny 18 debata między gestem a generowaniem. Sztuka w dobie AI, w ramach wystawy AI Algorytmy Iluzji. Będzie to rozmowa w Centrum Kultury Zamek o tym, komu oddajemy kontrolę i czy algorytmy są partnerami czy rywalami artystów i artystek. Spotkanie dla wszystkich, wstęp wolny, także jeżeli macie ochotę, to od godziny 18.00 Centrum Kultury Zamek. do godziny 17.00. Czas na serwis. i Anna Kęsicka. Zapraszamy. Trwa europejski tydzień szczepień. Coraz więcej osób unika jednak szczepionek, nie mając potrzeby ich stosowania. Eksperci przypominają, dlaczego warto korzystać z tej formy ochrony zdrowia. Dzięki temu możemy przeciwdziałać szerzeniu się chorób epidemicznych i tak naprawdę dopiero osiągnięcie tego poziomu mniej więcej 95-98% pozwala nam na uzyskanie odporności zbiorowiskowej, czyli tej, która nam pozwala chronić również te osoby, które nie mogą się zaszczepić z różnych przeciwwskazań medycznych. Mówiła kierownik oddziału epidemiologii jako polskiego sanepidu Justyna Mazurek. Stosowanie szczepień w ciągu ostatnich dekad znacząco wpłynęło na poprawę wskaźników zdrowotnych, chociażby takich jak przeżywalność niemowląt, która wzrosła o około 40%. Wielkopolska ma nową szefową. Wojewoda Agata Sobczyk przekazała swoje obowiązki wicewojewodzie Karolinie fabiś schulz Wojewoda spodziewa się dziecka, a decyzja spowodowana jest zbliżającym się terminem porodu. Jak podaje dla Radia Poznań urzędująca wicewojewoda, jest to pierwsza tego typu sytuacja w Polsce. Warto dodać, że wojewoda Agata Sobczyk objęła stanowisko od grudnia 2023 roku jako pierwsza kobieta w historii Wielkopolski. Do tej pory wojewodami byli mężczyźni. Nieobecność wojewody ma potrwać pół roku z Politechniki Poznańskiej. Sukces poznańskich koszykarek. Zawodniczki NA AZS Politechnika Poznań zdobyły w niedzielę srebrny medal Mistrzostw Polski. Z tej okazji dziś w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie z włodarzami miasta. Natomiast już po siedemnastej koszykarki planują spotkanie z kibicami. Trenerzy podkreślają ogromną dumę ze swoich zawodniczek, zwracając uwagę na ich zaangażowanie, rozwój oraz konsekwencje w realizacji założeń taktycznych. A nagrodą za Wicemistrzostwo Polski jest gra w rozgrywkach europejskich. Wydarzenia, wystawy, premiery. Na koniec Informacja dla wszystkich kinomaniaków. W dniach od 8 do 17 maja rusza 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal filmowy zawita do siedmiu miast, w tym do Poznania, przynosząc program złożony z niemal 180 filmów dokumentalnych z całego świata. Do tego niezliczone spotkania z twórcami, bohaterami, warsztaty, koncerty oraz debaty. O filmie, który będzie można zobaczyć w Poznaniu pierwszego dnia, mówi rzeczniczka prasowa festiwalu Karolina Kulik. Festiwal otworzymy już 8 maja godzinie 20 razem z filmem Kłopot...